Nie z tym, że Panie Przewodniczący! Panie daje minimalną. Się Trudno z dęstw jeszcze poza marza. A nie miesięcy po. Dzieci podweszły Ksiądz zło Rosja No między nami wasprawza nieoficjalnie Kimiusz nasz między Aleksander i To z tego, To Sobie... Oficjalnie było ich około 100. Południe odpowiedziało ogniem i przekonuje, że rakiet było znacznie więcej, około pięciuset. A sytuację monitoruje nasz korespondent Tomasz Sajewicz.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 ze względu na zagrożenie, jakim są trwające właśnie manewry sił Korei Południowej i USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec w serwisie trójki Hiszpania, tam filmowa gorączka ruszyło szóste święto kina. Widzowie zapłacą za bilety trzy razy mniej niż zwykle, średnio 2,90 euro i 90 centów.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 Teraz w Saturnie aż do 30 lat 0%. Kup ekspres ciśnieniowy Krups z funkcją automatycznego cappuccino w supercenie. 1599 zł lub w 30 latach 0% i odbierz 200 zł od producenta. Saturn. Technologia tak ma.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 Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Uwaga! Oferta specjalna, jakie jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1399. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. Dwudrzwiowa lodówko zamrażarka Electrolux M 40 klasa A za 799. I dodatkowo ekstra raty w sklepach euro i na euro.pl Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Zbliża się kanonizacja Jana Pawła II. Za chwilę opowiemy o przygotowaniach do uroczystości i o tym, co w nas zostało z tamtych dni. W Dniu Śmierci słyszeliśmy wszyscy Santo Subito, nawet pewnie wołaliśmy Santo Subito. I teraz pytanie jest, kiedy już mamy kanonizację na Pawła II, czy wykorzystaliśmy ten czas, żeby z tych emocji, które były w momencie śmierci, przejść do konkretnej zmiany. Bo jeżeli nie, to straciliśmy to, o co Janowi Pawowi II chodziło. Bo jemu chodzi o to, abyśmy sięgali do źródła i szli pod prąd, tak jak on. I o tym za chwilę, za kwadrans spojrzymy w gwiazdę, a właściwie w niebo, bo nie wszystko, co się świeci, to gwiazdy. Pytanie, dlaczego świeci? Bardzo często jest tak, że obserwujemy satelitę, który leci po niebie i z jasny i nagle znika. To znaczy, że on schował się w cieniu Ziemi. O świecących satelitach za kwadrans Porozmawiamy także o roczniku eksperymentalnym. Chodzi o sześciolatków. Do tej pory te reformy wychodziły wszystkim bokiem, w związku z tym myślę, że trzeba byłoby się chyba głęboko zastanowić. zanim tym znowu przeprowadzą kolejną. Kolejne reformy przed nami, co do tego nie ma chyba wątpliwości. Choć tyle nowości, ile skupi się na tegorocznych wrześniowych pierwszoklasistach, rzadko się zdarza, kumulacja właściwie, o czym opowiemy za pół godziny. W trzech stronach świata dziś o planach rozszerzenia NATO Łukasz Walewski pojawi się w studiu kilka minut przed 17. W drugiej godzinie audycji zapytamy między innymi o przyszłość polskich pielęgniarek. Dyrektor ma obowiązek zatrudnienia takiej liczby pielęgniarek, która proszę zwrócić uwagę, spełni minimalne wymogi. Mamy czy cztery więcej niż minimum, to tym czterem dziękujemy. Czy pielęgniarki będą zwalniane? O tym za godzinę. Połączymy się także z Tomaszem Gorazdowskim, który przemierza Ameryki z góry na dół. Dziś zatrzymał się w kanadyjskim Vancouver. Miasto, gdzie jesteś rano, możesz pojeździć na nartach w maju, a po południu zjechać z nart i wykąpać się w Pacyfiku. Także masz tutaj wszystko. Relacja z Kanady o 17.20. Park Miniatur to tytuł dzisiejszego reportażu. Te miniatury to makiety nieistniejących już budynków, warszawskich budynków zniszczonych w czasie II wojny światowej. Jest już złożona w 90% makieta Pałacu Saskiego. W tej chwili montowane są na niej kolumny. To jest w skali 1 do 25. To ma powierzchnię 3 na 6 metrów. Park Miniatur. Reportaż o 18.15. A wracając jeszcze na chwilę do relacji z Kanady, z Vancouver, gdzie przebywa Tomasz Gorezdowski. Jego rozmówca powiedział, iż to miasto ma w sobie wszystko. Można jeździć na nartach, a potem zjechać w dół i wykąpać się w Pacyfiku. O, można. Pytanie, jaka jest temperatura wody w Pacyfiku u wybrzeży Vancouver? i 7 trujek. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kantarajt. Telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Halinka rozpoczyna swój popołudniowy poniedziałkowy dyżur. 22,7 trójek albo sms-em 71 335, albo mailowo zd3 małpa A na początek piosenka dnia to grupa Drowners. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Watykan ujawnia więcej szczegółów na temat uroczystości kanonizacyjnych Jana Pawła II i Jana XXIII. Wiadomo, że na krótko przed uroczystościami na grobowcach obu papieży zostanie zmienione słowo błogosławiony na święty. Wstęp na plac św. Piotra będzie całkowicie wolny. Oficjalne przygotowania do kanonizacji papieża Polaka w kraju zaczną się już w środę, w dziewiątą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Zaplanowano wiele wydarzeń, czuwania modlitewne, koncerty, gry miejskie. Powstały też specjalne aplikacje na telefony komórkowe i strony internetowe, pozwalające lepiej poznać nauczanie papieża z Polski. W ramach obchodów proponujemy projekt Idź pod prąd. Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, Norbert Szczepański. Projekt, który właśnie ma pokazać czym jest tak naprawdę świętość, kim był Jan Paweł II jako wielki człowiek, bo to nie jest właśnie pewien rodzaj kremówkowych działań. To, że Jan Paweł II o tym powiedział, o kremówkach, tylko wyraża kim był człowiekiem i chcę pokazać. Chcesz żyć rytmem Jana Pawła II? Idź pod prąd, wstawaj tak jak on, realizuj dzień tak jak on, zaplanuj tak jak on i to właśnie proponujemy. Żeby czas najwyższy, żeby na poważnie podejść do Jana powa II i zmienić samego siebie z jego rytmem. Ważną rzeczą jest, żeby jednak stosować tę zasadę papieża wypłyń na głębie. Metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Czyli szukać pod powierzchnią tą taką widoczną, radosną, pogodną. Szukać także tych pokładów z nauczania papieża i z jego życia, które by były ważne dla całego naszego przyjęcia i akceptacji sposobu życia, sposobu świętości Jana Pawła II. To musi być skierowane do młodych ludzi. Dyrektor koncertu poświęconego Janowi Pawłowi II oraz autor piosenki przygotowanej na wydarzenia poprzedzające kanonizację Mateusz Pospieszalski. Młodzież gimnazjalna już w tej chwili już nie pamięta pontyfikatu i to jest jakby dla nich historia i rzeczywiście no historia połowicznie jest dla moich synów, bo moi synowie są już po studiach, ale akurat przeżyli ten czas. Drugiej połowy pontyfikatu. Moją propozycją to było to, że pojawiają się ludzie, którzy są świadkami tego pontyfikatu, od początku do końca. Którzy są świadkami wiary i przekazu i odwołują się do Boga. chodzi o to, żeby naśladować go w umiłowaniu Kościoła, dla którego był cały. Tego uczył. Przykładem on tego nigdy nie mówił i nigdy nie moralizował, że jego życie jest w całości powołaniem. On nie dzielił życia na prywatne i nie na nieprywatne, co nie znaczy, że nie wyjeżdżał na narty, nie był normalnym człowiekiem, więc nie wynośmy go tak wysoko na obrazkach w naszych mieszkaniach, żeby się nie można było modlić do niego bez zadarcia głowy bardzo wysoko. Niech zostanie papieżem, który był wśród nas, tak jak go Znaliśmy w jego świętości i w jego normalności. To był normalny człowiek. 26 dni z Janem Pawłem II to jest projekt, który będzie realizowany w internecie. Będziemy mogli dzielić się doświadczeniami na Facebooku, ale także będziemy mogli otrzymywać zadania. Na każdy dzień będziemy mieli sześć rodzaj zadań, które będą wymagały od nas znalezienia czasu zarówno na refleksję, jak na przeczytanie, jak na spotkanie z drugim człowiekiem, ale także dbanie o ciało, bo to wszystko się właśnie w tym zawiera. Dobór piosenek ma świadczyć o kilku podmiotach tematycznych, które funkcjonują w tym koncercie. Wiadomo, wiara, nadzieja, miłość, ale również rodzina. Jest ich 10 podstawowych takich odwołań i do każdego są przyporządkowane piosenki. Na przykład, jeżeli chodzi o śmierć, no to co możemy przywołać do śmierci na przykład zespołu Zakopałem? Boso. To jest przebój. Pójdę boso. To jest o śmierci, że wszystko zostawię, pójdę tam. O rodzinie. Zespół WW zagra piosenkę pod tytułem A Bóg dokopie nam. Jeżeli spieprzymy to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 Drugiego i Jana 23 obejrzą 2 miliardy ludzi, a informacje zbierał Marcin Pośpiech. To trójka, audycja popołudniowa. Nieużyty frak dziurawy płaść, Znoszony but Zapomniany Szal Zaszył się w kąt Nie już Każda rzecz O czymś Postawiona jeszcze chcę, bo ma być Zanim cicho skona wysiałem bezpośrednio do gruntu część nasion warzyw i o ile nie będzie zbyt silnych przymrozków, to w tym roku będę miał zbiory przyspieszone co najmniej o Nie wiem, co mam Pan na myśli, Pani Adamie, mówiąc o zbyt silnych przymrozkach. Tej nocy na Mazurach, czyli u pana minus 3 stopnie i najbliższe noce takie właśnie mają być w myśl prognozy pogody. Jeszcze dwa słowa o nieco innych temperaturach. W Vancouver, gdzie jest Tomasz Gorazdowski, jak słyszeliśmy, można w ciągu dnia, w ciągu jednego dnia zjeżdżać na nartach, a potem wykąpać się w Pacyfiku. Na południu Hiszpanii wygląda to podobnie, napisała pani Olga. Wczoraj mój sąsiad wpakował się do windy z nartami, choć na zewnątrz temperatura wynosiła 20 stopni. Zaleta mieszkania blisko masywu Sierra Nevada Po nartach można oczywiście wsiąść w samochód By za moment znaleźć się nad morzem A woda tutaj jest nieco cieplejsza niż w Pacyfiku Z pozdrowieniami z Granady Pani Olga, 22 i 7 trójek Zapraszamy do trójki Poruszające się nocą po niebie obiekty To sztuczne satelity Ziemi Świecą podobnie jak gwiazdy Ale odróżnia je od nich szybki ruch po jednej linii. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to możliwe, że takie obiekty w ogóle mogą być widoczne gołym okiem piękne niebo, piękny widok i tam mknął tak dość szybko, wysoko na nieboskłonie obiekty. Prawdopodobnie to, co pan widział, to były sztuczne satelity. Doktor Andrzej Kotarba, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Tych satelitów mamy koło Ziemi tysiące w tym momencie i niektóre z nich faktycznie uda się zobaczyć się okiem. Te satelity nie są duże, one same światła nie wysyłają, więc jakim cudem światło słoneczne odbite z tak dużej odległości trafia do naszych oczu. Całkiem prosta fizyka. Jeśli jesteśmy nad morzem, obserwujemy latarnię morską, to ona też jest od Oddalona od nas no powiedzmy jakieś 50 km. Na taką odległość to światło jeszcze spokojnie dociera. 50 km to jest spory kawałek. Te satelity są kilkaset kilometrów nad ziemią, ale tak naprawdę one mają bliżej troszeczkę do nas niż taka latarnia morska. Znaczy, jak to powiedział Pan, że one są kilkaset kilometrów, trzysta, 400 od nas? W pewnym sensie mają bliżej. Jeżeli latarnię morską obserwujemy nad morzem, patrzymy w linii horyzontu, czyli w najniższej warstwie atmosfery. A więc to 50 kilometrów, to jest 50 kilometrów bardzo gęstej atmosfery. Jeśli teraz spojrzymy 50 kilometrów w górę, to te 50 kilometrów nad nami tam atmosfery już w ogóle nie ma. Tej atmosfery bardzo szybko ubywa, jak się wznosimy. A więc to światło, które musi przebyć drogę od satelity do Ziemi, ma relatywnie bliżej, w sensie grubości atmosfery, niż latarnia morska. To, czy zobaczymy jakiegoś satelitę, który właśnie odbija słoneczne światło, zależy od kilku czynników. Doktor Weronika Śliwa, kierownik Planetarium Niebo Kopernika. Na pewno bardzo ważny jest jego rozmiar, dlatego tych najmniejszych satelitów prawdopodobnie nie dostrzeżemy. Zależy sporo od tego, jaką ma powierzchnię, to znaczy, czy ma takie elementy, które bardzo dobrze odbijają światło, no a także od samego ustawienia jego względem nas i względem Słońca, czyli krótko mówiąc, czy to lusterko się dobrze do nas ustawia. Są satelity bardzo duże, których możemy w ogóle nie zauważyć, bo świecą tak słabo, że nasze ludzkie oko już prawie nie jest w stanie zobaczyć tego światła odbitego. Ale są satelity bardzo duże, na przykład Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, to jest 100 metrów szerokości, bardzo duże foto A Fotoogniwa to jest po prostu takie jakby lusterko, bardzo jasna powierzchnia, która odbija prawie wszystko, co na nią pada. A więc jeśli mamy ogromną powierzchnię, coś wielkości boiska spora część tej powierzchni odbija, no to mamy ogromne lustro, które puszcza do nas zajączek. Na ogół rzeczywiście, jeśli widzimy jakiś bardzo jasny punkt stabilnie tak poruszający się po torze, to to może być międzynarodowa stacja kosmiczna. Ignition sequence start. Six, five, four. Satelity konstelacji Iridium. To są duże powierzchnie, idealnie wygładzone i bardzo odblaskowe. Są ludzie, którzy polują na przykład na drugiego wystrzelonego przez Amerykanów satelitę, którego do dziś można zobaczyć. Mimo, że on już nie działa. Mimo, że nie działa. Te wszystkie, które były wystrzelone i są odpowiednio wysoko, czyli powyżej kilkuset kilometrów. One pozostają tam na kilkadziesiąt, niektóre kilkaset lat. Im wyżej, tym dłużej satelita pozostaje na orbicie. No i większość z nich już jest nieczynna. Albo nawet na satelity szpiegowskie, co jest wyjątkowo ciekawe, bo chociaż tajne, to jednak na niebie też swoją obecność niektórym ujawniają. Satelita musi znajdować się w świetle. Jeśli jest w Polsce noc, na Ziemi mamy ciemno, to znaczy, że jest również noc na orbicie. Satelita krąży wyżej, więc on jeszcze widzi Słońce. Bardzo często jest tak, że obserwujemy satelitę, który leci po niebie, jest jasny i nagle znika, prawda? To znaczy, że on schował się w cieniu Ziemi, a więc nie jesteśmy w stanie go już zobaczyć. Jeśli śledzimy te satelity, one no są w różnej części nieba. Kiedy znikają, to znaczy, że chowają się w cieniu Ziemi. A trochę tego jest, bo od początku podboju kosmosu wystrzelono około 6,5 tysiąca satelitów. Około tysiąca poruszających się wokół Ziemi satelitów to sprawne wciąż urządzenia. O satelity, które możemy zobaczyć z Ziemi gołym okiem pytał Tomasz Jeleński. To Trójka, audycja popołudniowa, 27 minut po 16.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 Niebem, ma ziemią Idzie tak, jakby szedł na śmierć Nakłada brylantynę Na koszule kapie świeża krew Moją na niego czarny pocisk On samochodem mknie W czyste białe światło nucąc że pieśń Nie wołaj, nie zaklinaj Nie usłyszy nic To nie miał. Nigdy w dom mój każdy z niego dbił Niech prowadzą go anioł Hen na drugi brzeg W świetle czystej zimnej wody W czystej białym gle Fałszywi przyjaciele byli go zawsze za nic Z przestrzeloną dłonią Będź z leśną drogą Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. Czyste białe światło nuci rzewną pieśń. W tej zimnej woli, w czystej białym gle mówią na niego czarny pocis Mówię o nim tu i tam wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechała w rano sam mówią o nim, że to łaj tak. Mówię o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia. Ksiądz wbił. Miała 16.30 czasu letniego. Skrót wiadomości w Trójce. Radosław Mróz. Ratownicy medyczni z Małopolski biją na alarm, mówią, że boją się bezpieczeństwa pacjentów. Wszystko w związku z nowym podziałem ratownictwa w regionie. Od jutra województwo będzie podzielone na dwa rejony operacyjne, krakowski i karpacki. Ale w pierwszym będą dwie dyspozytornie, a w drugim nie będzie żadnej. Może pojawić się problem, gdzie wysłać karetkę, mówi ratownik medyczny Krzysztof Olejnik. Obawy są bardzo proste, dotyczą one przede wszystkim znajomości terenu przez dyspozytorów. W województwie małopolskim jest kilka miejscowości o nazwie na przykład Mszelnica. Wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo że ktoś może pomylić jedną miejscowość z drugą. Dyrektorze pogodowe zapewniają jednak, że od jutra w regionie w gotowości będzie więcej karetek. Rosja wycofuje jeden batalion piechoty z regionów w pobliżu granicy z Ukrainą, podają rosyjskie media według agencji ITARTAS. Batalion wycofuje się z poligonu w obwodzie rostowskim. Te informacje o wycofaniu potwierdza także Ministerstwo Obrony Rosji. Troje domniemanych dżihadystów zatrzymanych w Niemczech są podejrzani o wspieranie powiązanej z al kaidą islamistycznej organizacji w Syrii, informuje niemiecka prokuratura. Podczas ogólnokrajowej akcji niemieckie służby przeszukały dziesięć mieszkań w Berlinie Bonn i we Frankfurcie nad Menem. Zatrzymali 35-letniego Niemca, 26 Turka i 27-letnią Karolinę R. Z podwójnym polsko-niemieckim obywatelstwem kobieta usłyszała zarzut finansowego wspierania organizacji. W serwisie Trójki za pół godziny powiemy o decyzji prezydenta o przywróceniu sądów rejonowych. Bronisław Komorowski nowelizację podpisał w Słupcy, a mieszkańcy tego małego miasta w Wielkopolsce z tej wizyty są bardzo zadowoleni. Dużo brakowało, żeby trawy nie malowali. To powinno się robić na bieżąco, a nie jak ktoś przyjeżdża, nie? Odkurzano. Żeby pan prezydent przyjeżdżał tak co roku, to byśmy co roku mieli posprzątane. O 17 w Trójce kolejny serwis. Zapraszam.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 Nie. Yeah.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 Katowicami a Sosnowcem właśnie w tej chwili stanął tir w poprzek i zablokował wszystkie trzy pasy więc prawdopodobnie utworzy się mega korek 22 i 7 trójek w każdej sprawie mailem zd3 małpapolskieradio.pl albo sms-em 71 335. Tu trójka Patrzcie go, oto idzie ulicą niewidzialną tłumem spięty kotwicą zamazany punkcik wielkiej powodzi ku... Nie chcę pytać nikogo o drogę Serce bije mu jak dzwonek na trwogę Niestrudzony badacz własnych Pragnień i O, o, o, o snów że na Dolnym Śląsku jest tak sobie mglisto, lekko, ale ciepło, 16 stopni. No i cieszmy się wiosną. Zawilców jest ile bądź, przejeżdżam teraz przez las, jest Jało, jak prawie od śniegu, no i cieszmy się tym wszystkim. Dziękuję panu za informację. Niektórzy może się nie cieszą, ale za to mają czas, by obserwować pobocze. Obwodnica Poznania, czyli autostrada A2 zablokowana od węzła Krzosiny po węzeł Komorniki. O gigantycznym korku dla jadących w kierunku Świecka informuje pan Robert. 22,7 trójek albo ZD3 małpa Radio.pl Zapraszamy do. Trójki. albo SMS-em 71335. Najpierw zmieniono podstawę programową, potem szkoły przyjmowały stopniowo sześciolatków. Teraz rząd pisze darmowy podręcznik dla pierwszych klas, w którym jeszcze nie wiadomo, co dokładnie będzie. Wszystko to sprawia, że rodzice boją się o jakość edukacji swoich dzieci najbardziej ci, którzy we wrześniu wyślą je do pierwszych klas i mają wrażenie, że ich pociechy to rocznik eksperymentalny. Chciałabym, żeby generalnie to było konsultowane, żeby to nie było tak, że jest coś narzucone nam z góry. Sześciolatki w szkołach z nowym podręcznikiem rządowym. Jakby to pani oceniła całość? Mówi pani, co do tej pory te reformy wychodziły wszystkim bokiem, w związku z tym myślę, że trzeba byłoby się chyba głęboko zastanowić, zanim znowu przeprowadzą kolejną. Czy system oświaty nasz można nazwać systemem stabilnym? Nauczyciele mają wrażenie, że cały czas się coś zmienia. Magdalena Kaszulanis, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Reforma goni reformę w oświacie. Nauczyciele tak naprawdę najbardziej potrzebują spokoju, aby uczyć. Od kilku lat szkoły wdrażają reformy programowe, strukturalne, organizacyjne reformy dotyczące poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz reformy, które dopiero przed nami są przygotowywane, czyli reforma dotycząca obniżenia obowiązku szkolnego i wprowadzania jednego rządowego podręcznika. Nauczyciele na hasło reforma reagują już alergicznie. Czy takie częste zmiany w systemie edukacji wnoszą coś dobrego, czy raczej powodują to, że nauczyciele nie mają czasu tak naprawdę, raz, że przygotować się do tych zmian, a dwa, żeby dobrze te dzieci nauczyć. Tak naprawdę to te zmiany są dostosowane do tego... Natalia Skipietrow, rzecznik prasowy Instytutu Badań Edukacyjnych. Jakie są potrzeby dzieci? Jakie są potrzeby też współczesnego świata? I tu się po prostu nic strasznego nie dzieje. Myśmy jako Instytut Badań Edukacyjnych robili badanie 6 7 siedmio latków na starcie szkolnym. To było badanie, którym były sprawdzane przyrost kompetencji dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych przy szkole i w pierwszych oraz w drugich klasach. No i z tego badania wychodziło po prostu, że szkoła uczy. Od 2009 roku Dorota Dziamska, ekspert Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. Wprowadzane są nieustanne zmiany i wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. Mowa również jest od kilku lat o obniżeniu obowiązków Kupieku wieku szkolnego. Ta reforma jest z roku na rok przekładana. Właśnie dzieci urodzone w roku 2006, 2007, 2008 i 2009 należą do tych roczników przejściowych i są najbardziej narażone na skutki reform oświaty. To jest olbrzymi eksperyment, bo to jest eksperyment na ponad pół milionowej masie dzieciaków. Jarosław Matuszewski, przewodniczący sekcji wydawców edukacyjnych w Polskiej Izbie Książki. Temat sześciolatków funkcjonuje w naszej świadomości od kilku dobrych lat. Wszyscy wydawcy, którzy tworzą podręczniki dla klas 1-3, uwzględnili to w swoich książkach i materiałach dla nauczycieli. Więc dzisiaj na przykład wszyscy nauczyciele otrzymują wraz z materiałami po pierwsze zindywidualizowane zestawy ćwiczeń, bo to jest szczególnie trudne w klasach, do których pójdą jednocześnie 6- i 7-letnie dzieci. Trzeba mieć materiały, które pomogą tym dzieciakom, które mają większą nieśmiałość w odniesieniu do szkoły, czyli młodszym, pokonać te wszystkie rozmaite problemy. W związku z czym nauczyciele przez nas, wydawców, są wyposażani, w zależności od tego, czy dzieciak ma jeszcze jakieś kłopoty, czy na przykład rozwija się szybciej niż inny, może korzystać z różnych zestawów ćwiczeń. Nie sądzę, żeby propozycja rządowa miała tego typu rozwiązania, bo nie zdążą tego zrobić. Tak na dobrą sprawę, to bardzo prawdziwe są głosy tych nauczycieli, którzy spokojnie mówią, że oni bez żadnego podręcznika sobie poradzą. Są szkoły, są nauczyciele, to wymaga od nich no więcej pracy i zaangażowania, którzy w bardzo fajny, ciekawy sposób uczą dzieci bez podręcznika i bez Zyszytów. No ale przyzna Pani, tak. że nie wszyscy nauczyciele nie. mają takie umiejętności. Ja bym powiedziała tak... Czasem wydaje się, że szkoła i nauczyciele są lepiej przygotowani niż rodzice na te zmiany i na to, że trzeba temu dziecku pozwolić pójść do tej szkoły i wesprzeć i powiedzieć mu, że się w nie wierzy. No, trzeba mieć nadzieję, że wiara czyni cuda, choć niezręcznie odwoływać się akurat do nadziei, bo ze szkoły wiadomo, czy ją była matką, a relację przygotowała Anna Rokidzińska. Tu trójka, audycja popołudniowa. Mówiłem, że w każdej sprawie... Mówiłem, tak więc pan Grzegorz składa gratulacje Madzi z okazji życiowego wyniku we wczorajszym półmaratonie. Przy okazji po zimowej przerwie wraca Biegam, bo Lubię w popołudniowej audycji w czwartki o 17.20 i przy okazji polecam państwu biegową listę przebojów. Można zajrzeć i głosować w internecie. A już za chwilę trzy strony świata Łukasz Walewski o planach rozszerzenia NATO. trójka, jest 16.47. Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja i Macedonia w NATO. Te kraje sekretarz generalny w weekendowym wywiadzie wymienił jako potencjalnie nowych członków sojuszu. Czy to możliwe, czy to tylko część dyplomatycznego ping-ponga zachodu z Rosją w związku z sytuacją na Ukrainie? O tym dziś. Trzy strony świata. Łukasz Malecki, witam Państwa. 15 lat temu do NATO weszła Polska, 10 lat temu do sojuszu przystąpiły Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia, 5 lat temu Albania i Chorwacja. Sekretarz Generalny NATO Anders Fokrasmusen w ostatnich miesiącach często wspominał, że drzwi do sojuszu pozostają nadal otwarte dla krajów chcących do niego przystąpić. Wystarczy choćby zajrzeć na jego wideoblog, którym przypominał historię rozszerzenia. Gdy sojusz się poszerzał, bezpieczeństwo było wzmacniane, a stabilność w całej Europie wzrastała. Wszystkich naszych 12 nowych członków zagwarantowało silne oddanie dla wartości sojuszu, a NATO zostało wzmocnione przez ich oddanie. Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie pokazują, że jedność w Europie i pokój to nadal sprawy, nad którymi należy pracować, a stabilność w regionie euroatlantyckim nie może być postrzegana jako dana raz na zawsze. Czarnogóra od 2009 roku jest kandydatem do NATO. Na członkostwo Macedonii nie zgadza się Grecja. W związku z odwiecznym już sporem między tymi państwami o nazwę Macedonia. Grecy uważają, że to ich przodkowie byli macedończykami i dlatego Grecja 6 lat temu zawetowała zaproszenie Macedonii do NATO. Grecja nazwę Macedonia postrzega jako groźbę możliwych roszczeń do terenów historycznej Macedonii, które są w obrębie greckich granic. Proeuropejska i pronatowska Gruzja, jak wiadomo, wciąż jest cierniem wokół dla Rosji po wojnie rosyjsko-gruzińskiej, zaś Bośnia i Herce od 8 lat uczestniczy w natowskim programie Partnerstwo dla Pokoju i wciąż czeka na zaproszenie do sojuszu, ale problem to wchodząca w skład Federacji Bośni i Hercegowiny Republika Serbska, jedna z jej dwóch głównych części składowych. Mieszkający w niej Serbowie są przeciwni wstąpieniu całego kraju do NATO. A państwo i moim gościem jest był ambasador Polski przy NATO, pan Jerzy Marianowak, Stowarzyszenia Euroatlantyckie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ambasadorze, czy w takim razie perspektywa członkostwa Gruzji, Czarnogóry, Macedonii, Bośni w NATO to próba wykorzystania przez te kraje uwagi Zachodu dla przyspieszenia swojej akcesji? No powiedzmy, że mają swoje pięć minut w tej chwili w kontekście Ukrainy. Czy to one naciskają, aby właśnie takie zaproszenia i dobre słowa słyszeć pod swoim adresem? Myślę, że tu jest podwójny proces. Sekretarz Generalny dał przede wszystkim sygnał na zewnątrz, że mimo tej takiej agresywnej postawy Rosyjskiej Federacji, w tej chwili osobiście prezydenta Putina, e, oskarżeń Zachodu, że e, nie wypełnił rzekomych przyrzeczeń, że NATO nie będzie się rozwijać na wschód. My mamy politykę ustaloną, e, drzwi do NATO są otwarte, spełnić trzeba odpowiednio kryterie i nawet wyliczył kraje. Natomiast te państwa, o których tutaj była mowa, to one rzeczywiście tak jak pan słusznie zauważył, chcą wykorzystać swoje pięć minut i przypominają o swoich e, aspiracjach. Natomiast to nie jest, to nie jest taki proces, który w sposób natychmiastowy, teraz, ponieważ jest kryzys rosyjsko-ukraiński, to oznacza, że przyjmiemy te państwa, które zostały wyliczone. One muszą iść trudną, wyboistą drogą yy, yy, przystosowania się do NATO i do standardów NATO. Bez, stan bez wypełnienia wszystkich wymogów one nie zostaną przyjęte. O jakich standardach Pan mówi? Ja mam na myśli tutaj yy, yy, jeden z podstawowych standardów jest to, żeby, yy, żeby państwo nie miało żadnych konfliktów yy, zewnętrznych. Więc już na przykład w sprawie Gruzji to jest problem, jak uregulować kwestie, e, kwestie w której zresztą Gruzja ma rację. E, mam na myśli oderwanie się Abchazji i Osetii Południowej. E, e, po, po drugie, musi to być państwo, które ne, w podstawowym stopniu zapewni stabilność, e, demokratyczny ład i, e, i, go, e, i gospodarkę wolnorynkową. E, to to tutaj nie jest do końca spełnione na przykład w przypadku Bośni i Hercegowiny. Po trzecie, muszą być, za, muszą być musi być zapewniony ład związany z prawami mniejszości narodowej. To tu mamy problem na przykład w Macedonii, jeśli chodzi o albańską mniejszość. I tak możemy wyliczać, więc myślę, że ten proces będzie szedł. Do tego są jeszcze procedury takie, jak państwo musi przejść przez tak zwane przez tak zwany program uzyskiwania członkostwa w NATO. On się nazywa Membership Action Plan, prawda? Czyli plan członkostwa w NATO, który właściwie przeszła tylko na razie. Przeszła Macedonia, ale ma problem, tak jak pan słusznie zauważył, z Gruzją, ale nie tylko, bo mówiłem o tej mniejszości. Ale czy dla sojuszu nie byłoby to przyjęcie do własnego grona państw, których sytuacja wcale do końca prosta nie jest? No bo pan to w tej chwili powiedział, ale gdybyśmy nawet przyjęli taką oto tezę, że sojusz NATO stara się dociskać, bardziej przychylnym okiem patrzy na te kraje, pozwala im domykać różne rozdziały w trakcie negocjacji szybciej, łatwiej. Czy to nie byłoby mimo wszystko przełożenie tych, na pierwsze miejsce, interesów politycznych ponad tymi strategicznymi? Wątpię. Ja, ja myślę, że NATO tutaj, y, na to tutaj, to się wcale w tej kwestii y, nie śpieszy. Daje do zrozumienia tylko, że żadne naciski, żadne konflikty nie zmienią naszej polityki. Polityka nasza jest jasna i, i będziemy dążyć y, i nie możemy żadnemu państwu zabronić wejścia do NATO, jeśli spełnie kryteria. A no to w takim razie zadajmy pytanie inaczej. Jak bardzo zmieniłaby się strategiczna pozycja sojuszu, gdyby Gruzja, Czarnogóra, Macedonia i Bośnia w NATO się znalazły? Gdyby, przepraszam? gdyby, te kraje, o których rozmawiamy, znalazły się w sojuszu. A gdyby znalazły się w sojuszu? pan, myślę, że yy, yy, myślę, że yy, te kraje na Bałkanach E, e, przypuszczalnie nie stanowiłyby wielkiego problemu z wyjątkiem e, spraw wewnętrznych, które dzisiaj bardzo decydują również o różnych e, sprawach międzynarodowych. Ale tu, tu nie przewidywałbym większego problemu, jakby weszła tam e, Czarnogóra, Macedonia, e, to ona by nie zmieniła układu sił na e, Półwyspie Bałkańskim. Natomiast inaczej jest już e, z problemem e, e, Gruzji, dlatego, że e, powstaje problem, że ona jest w stanie konfliktu e, z Rosją która uznaje dwie y, prowincje oderwane od, y, y, od Gruzji. Więc trzeba by było rozpatrzyć bardzo dobrze sposób y, przyjęcia do, y, do NATO. W, to mam, co tu mam na myśli? Żeby to było tak zrobione, że y, przyjęcie nie groziłoby natychmiastową wojną z Rosją. Więc to są te niestety e, Takie brutalne e, wymogi Które, tu, które tutaj Na to moim zdaniem utrzyma. No to w takim razie porozmawiajmy o Mołdawii. Ona nie jest w gronie tych państw, o których sekretarz generalny mówił, ale Mołdawia ostatnio bardzo mocno obawia się Rosji i mówią o tym otwarcie i prezydent, i premier tego kraju. Czy nie można by przyspieszyć rozmów z Mołdawią, w której przecież jest też słynna, autonomiczna, prorosyjska Republika Naddniestrza, uznawana tylko przez Abchazję i Osetię Południową, a więc teren kontrolowany przez Rosję. Teraz wymieniany jako drugi po Krymie, który może być kolejnym łakowym kąskiem dla Władimira Putina. No tu sobie pan od razu odpowiada częściowo, że jest od razu problem, ale nie tylko jeden. Ogromna niestabilność wewnętrzna, e, może upaść obecny rząd, który, e, kto, a następny, który powie, e, a przepraszam, nas nie interesuje e, e, NATO i, e, i tak ta opozycja mówi, więc państwo, które jest przyjmowane, musi zaświadczyć, tak jak myśmy to zrobili w 1996 7 roku, że my jesteśmy zdecydowani i że wszystkie siły polityczne w kraju są gotowe to poprzeć. Myśmy, to był jeden z nielicznych w Polsce przypadków, kiedy mieliśmy całkowitą jednomyślność. No ale to poszerza w tej no, chwili a te, współpracę i te jednomyślność z Mołdawią. tej w Mołdawii nie ma. Ale NATO poszerza współpracę z Mołdawią, wyciąga ale rękę. Czy to jest właśnie strategiczny gest? NATO poszerza, to jest, to jest zrozumiałe. To chodzi o to, żeby im pokazać tym siłom wewnętrznym w Mołdawii, że mogą liczyć, jeżeli się dostosują do istniejących kryteriów, które. Im jasno przedstawiamy. Artykuł dziesiąty traktatu mówi o tym, że każde państwo europejskie, są państwem europejskim, mogą, może wejść do NATO. Mówi o tym, że musi to być państwo szanujące demokrację i stabilne i tak dalej. No tu mamy zapytania. To trzeba negocjować i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze krótko, panie ambasadorze, bo w tej chwili wiemy, że swoją kadencję kończy obecny sekretarz generalny Anders Fok Rasmussen. On odchodzi, jego następcą będzie Jens Stoltenberg. Czy to nie jest także próba takiego pozwolenia innym, abym został dobrze zapamiętany. To ze strony Rasmusena, który na koniec chce piękne słowa e, pozostawić po sobie. Ja mam, tu jest ciekawy ten wybór tego e, nowego e, e, szefa Stoltenberga, który dopiero na początku e, e, października obejmie to stanowisko, czyli mamy wybór Norwega, premiera to jest ważne, bo dotychczas jeszcze przed obecnym Rasmussenem byli na ogół ministrowie albo obrony, albo spraw zagranicznych. Tutaj mamy już po raz drugi premiera. Więc i dają sygnał, że to jest człowiek, który potrafi spokojnie rozmawiać, który jest stabilny i który nie będzie konfrontował się z Rosją. Dziękuję państwu i moim gościem był ambasador Polski, był ambasador Polski przy NATO, pan Jerzy Marianowak, Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia mówił Łukasz Walewski, a był to program? Trzy strony świata, autopromocja, talenty trójki.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 Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie aż do 30 rad 0%. I telewizor 3 LED 40 cali Samsung, Smart TV 200 Hz, sterowanie głosem klasa A, w supercenie 1899 zł lub w radach 0%. Saturn, technologia tak ma.